Stary, dobry klimat w ogóle, nie? No stary, już z jest, jak chod. Myślę, stary, nadeszła już pora chyba, nie? No, czekaj, dobra, będę no, ja sprzęcik, no, nie? Wyciąg czekaj? Czekaj, Wyciąg sprzęt. Dobra, no. I to weź ten, może... Ten, ja to rozpalę, co? Weź mi ten, co podpal jest? ja ten. Dobra, ja to dobra, rozpalę, Weź teraz czy Dobra, dobra. Mi się, się już Dobra. Ja pierdolę. No. Już jest dość, dobra, no, róź nie. No, nie? Już jest, no, jest po nie? No, na no, zlekki no, no, na ruszcz, nie? No i wszystko, no, już jest rozpalone, trzymaj nie? Wcinać, Górę, kurwa, zdróweczko, czy mnie? <grywa> <Zdróbko, oj. grywa> yeah. ja myślałem, że pęka butelka, kurwa Zluź do sobie, no. Ja powiem, gdzie grę kawał, kurwa słuchaj, nie? przychodzi jasnowiec do stary, nie? i pyta się, wiesz co, a on wiem <grywa> ja też, ja też znam stary, przychodzi no. no. babka do jasnowidza, puka, nie? jasnowidz mówi, kto tam, a ona chuj z takim miastem. Zakrywasz się, nie, weź tam nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Ej patrz, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,